Ujrzenie. Takra, Aina, Brwi leż trzeciego oka, Miejsce, środek czoła, kolor, Indygo leż purpurowy żywią, przestrzeń w sanskrycie. Słowo Aina oznacza postrzegać lub percepcja. Jest to nazwa określająca centrum energetyczne utożsamiane z naszym wewnętrznym widzeniem pozazmysłowym. W tym miejscu aktywuje się jasnowictwo oraz zdolność. Wizualizowania tego co pragniemy stworzyć? W świecie zewnętrznym czakra trzeciego oka byłaby reprezentowana przez uniwersalną siłę życia, sieć energii, która oplata całe istnienie i pozwala nam odczuć połączenie. To centrum energii zajmuje się głową, oczami i wszystkim, co dzieje się w naszym umyśle. Czakra brwi zarządza naszym postrzeganiem świata oraz tym, jak przetwarzamy wszelkie doświadczenia życiowe. Wszystko co widzimy na zewnątrz, jest wyrażeniem tego, w co wierzymy w głębi duszy. Dlatego też każda kolejna lekcja tego rozdziału nauczycie, jak przestawić swój sposób myślenia z lęku na miłość. Zrozumiesz też, że świadomość to poświęcenie czasu na zatwierdzenie wszystkich procesów zachodzących w twoim umyśle.